Mega Głos Cześć, dzień dobry, nazywam się Magdalena Gościmska i zapraszam do wysłuchania mojego podcastu Mega Głos Najczęściej popełniane błędy językowe Część pierwsza Na wstępie chciałam podzielić się z Wami informacją, że nagrywam ten podcast trzeci albo czwarty raz i jeszcze ani razu nie byłam na tyle zadowolona z efektu końcowego, żeby wypuścić go w świat. Wiem, wiem, wiem. Pewnie nie ma się czym chwalić. Nie chciałabym też tego zbytnio analizować, bo powodów może być kilka, zaczynając od mojego chorego perfekcjonizmu po całą gamę obaw, które i tak zrozumieją tylko kobiety, więc nie będę się wysilać na ich przytaczanie ale przede wszystkim myślę, że chodzi o brak doświadczenia w nagrywaniu audycji na żywo. Nie mam problemów ze sprzętem, nie mam problemów z polubieniem swojego głosu, bo pracuję nim na co dzień, ale niestety jeszcze nie pracuję w radiu i nie mam przyjemności kłapania dziobem na żywo, bo wszystko, co nagrywam, mam już napisane i moja rola polega po prostu na odczytaniu wcześniej przygotowanego tekstu. Nawet jeżeli wymaga to ode mnie interpretacji, to jest to zupełnie inna bajka niż opowiadanie o jakimkolwiek temacie na żywo, nawet jeżeli ma się przygotowany plan swojego wywodu, a ja taki plan posiadam. W dodatku tę serię podcastów chciałabym poświęcić najczęściej popełnianym błędom językowym, a co za tym idzie, wolałabym raczej ich nie popełniać, to znaczy tych błędów wolałabym nie popełniać, a oto bardzo łatwo w stresie, który towarzyszy mi przy tym nagraniu pierwszego podcastu, który de facto nagrywam któryś raz, ale już do tego nie wracajmy. Ale bez obaw, jest to stres na pewno motywujący i liczę na jego złagodzenie z każdym kolejnym podcastem. Skąd pomysł na pierwszy podcast i dlaczego właśnie y, chciałabym mówić o błędach językowych? Powodów jest kilka i za chwilę do nich przejdę, ale to chyba jest dobre miejsce, żeby powiedzieć Wam kilka słów o sobie. Y, wspomniałam już o tym, że pracuję między innymi głosem. Y, nie jestem językoznawczynią, ale od pewnego momentu w moim życiu zaczęła, y, zaczęłam zwracać uwagę na błędy językowe. O ortograficznych lepiej chyba nie wspominać, bo jako dziecko robiłam takie, takie błędy, że naprawdę wstyd się przyznać. Było ich dużo, ale poradziłam sobie z tym problemem. Może kiedyś o tym opowiem. Nie jestem też wybitnym mówcą, ale pewne etapy mojej edukacji artystycznej, między innymi, wymagały ode mnie zwrócenia uwagi na to, że jeżeli ktoś mówi poszłem zamiast poszedłem, to raczej aktorem nie jest. Ja też nie jestem, eee, a szkoda. Skończyłam tylko studium aktorskie i to raczej już z myślą o głosie niż o scenie, o mikrofonie, o pracy głosem i tym podobnych pochodnych. O scenę otarłam się za to, śpiewając w latach, nazwijmy to, młodości. Wtedy to mając w głowie tak zwane pstro, byłam karcona na zajęciach dykcji, przez pana Tomasza Marzeckiego za włączanie, brak akcentów i niechlujne mówienie. No i yy, wreszcie językowe zainteresowania zawdzięczam studiom. Dziennikarstwo do czegoś zobowiązuje, chociaż dobrze pisać wciąż nie umiem. Ostatnio nawet to polubiłam, ale nie wyobrażam sobie chyba życia yy, z pisania. Raczej wolałabym pracę w radiu. Nawet swoją pracę magisterską pisałam o języku, wracając jeszcze na chwilę do tego tematu, a konkretnie o socjolekcie użytkowników Sybiradia. O błędach językowych chcę więc mówić, bo po części jest to tematem moich zainteresowań. Trochę ma związek z pracą i zawsze czegoś się nauczę, poszukując nowych, na pewno znajdą się też przyjazne dusze, które dorzucą swoje obiekty obserwacji, na to liczę i tu pewnie niektórym przychodzi do głowy pytanie, ale po co? Otóż po to, moi drodzy, bo sprawia mi to przyjemność, o czym już powiedziałam i według mnie jest ważne, szczególnie dla osób, które swoje słowa kierują do szerszej publiczności. I mam tu na myśli podcasterów, youtuberów i każdą osobę, która bierze do rąk mikrofon, mówi, nagrywa i wysyła to w świat. O jaka mądra się znalazła, pomyślicie. Mądra czy nie mądra, wiem, że niekiedy wystarczy świadomość błędu i on po prostu znika. A jeżeli dbamy o swój wygląd, o wystrój wnętrz, w którym mieszkamy lub pracujemy, estetykę strony internetowej, profilu na Facebooku, fanpage'a lub fanpage'u, chyba fanpage'a, oferty wysyłanej do klienta lub nagranego filmu, to czemu by tak nie zadbać o estetykę języka? Według mnie to, w jaki sposób mówimy, wiele o nas świadczy i chciałabym się tymi spostrzeżeniami z Wami podzielić. I nie chodzi tu tylko o język ale również o głos, oddech i o dykcję. No i to są chyba takie najważniejsze, które teraz chciałabym wymienić i na pewno będę do nich wracać i będę jeszcze o nich mówić, ale w kilku następnych podcastach skupię się na błędach. Co ważne, nie chcę ich wytykać. Chciałabym po prostu zaszczepić świadomość ich popełniania tym, którzy powielają je i być może nie jest być może nie jest im to obojętne. Może chcą się dowiedzieć, jakie błędy popełniają i przestać je popełniać. Wbrew pozorom są jeszcze ludzie, którzy zwracają na to uwagę i może posłucha mnie jakaś młodziutka vlogerka, zapamięta, nie mnie oczywiście, tylko błędy i dzięki temu dostanie pracę w telewizji. Ktoś pewnie jeszcze pomyślał sobie teraz i chciałby dodać, że przecież liczy się treść, a nie to, jak mówimy. I ma rację. Według mnie tylko częściowo, ale ma. Oczywiście, że treść jest ważna, jest nawet najważniejsza, ale to uważam za oczywistość. Nie widzę jednak powodu, dla którego nie można nagrywać wartościowych audycji lub filmów na YouTubie, od vlogów po tutoriale i poradniki, nie popełniając błędów, o których będzie mowa w serii moich podcastów. Jeżeli chcemy mówić do innych i wysyłać to w świat, to warto też mówić poprawnie. Ba, a może posłuchasz, zapamiętasz i przyda ci się to w codziennym życiu? Na uczelni, w pracy, w domu? Może po prostu od dziś chcesz nie popełniać błędów? Jeżeli tak, to znaczy, że ten podcast jest dla ciebie i możesz podgłośnić, żeby słuchać dalej. Przy okazji, Wiecie, że około 2003 roku w słowniku nie było słowa podgłośnić. W opisie zamieszczam link wyjaśniający te kwestie. Jako podsumowanie tego przydługiego wstępu chciałabym przytoczyć cytat z książki pod tytułem Wszystko zależy od przyimka, w której Jerzy Sosnowski rozmawia z trzema znamienitymi językoznawcami, i specjalistami od języka, profesorem Jerzem Brelczykiem, profesorem Andrzejem Markowskim i profesorem Janem Miotkiem. Przy okazji polecam, bo to, wbrew pozorom, bardzo lekka, przyjemna i zabawna lektura, nie za długa, nie za krótka, a w sam raz. Trzej językoznawcy, od dawna znani jako popularyzatorzy kultury języka, wymyślili, że wspólnie napiszą, a właściwie powiedzą tę książkę. Chcieli podyskutować o tym, jak dziś mówimy i jak moglibyśmy mówić po polsku. A ponieważ ktoś musiał zapanować nad przebiegiem rozmowy, pomyśleli o mnie. Odbyliśmy kilka miłych spotkań, których owoc trzymają państwo w ręku. I tak można by ciągnąć te próby, bo po godzinach spędzonych w towarzystwie tria Bralczyk Markowski Miodek dostrzega się silniej niż na co dzień Rozmaite rejestry, w których można mówić Ale z drugiej strony, moi znakomici rozmówcy Sugerują w tej książce, że mówienie powinno być naturalne Rozwijanie świadomości, jak różnorodne warianty otwiera przed nami polszczyzna Przypomina raczej trening, przygotowanie do meczu Lecz gdy otwierasz usta, wówczas jakbyś słyszał gwizdek sędziego i grasz a nie dumasz wrogu boiska nad możliwościami taktycznymi. Więc zakładam, że niniejszy wstęp już zacząłem. Przecież próbowałem cztery razy. Opowiem lepiej, z kim przyszło mi rozmawiać o kulturze języka. I tutaj Jerzy Sosnowski przytacza pokrótce życiorysy swoich rozmówców. Przy okazji chciałabym zauważyć i zwrócić uwagę na ten fragment, że autor swój wstęp zaczynał cztery razy, ja mniej więcej też miałam, no chyba trzy na pewno podejścia do podcastu, być może to jest czwarty, już chyba nie liczę. Ale aby nie przedłużać, bardziej niż już to zrobiłam, przejdźmy do błędów, które znalazły się na mojej liście, najczęściej popełnianych. Ich kolejność jest przypadkowa, nie ma związku z częstotliwością występowania, ani z konkretnym medium, w którym się pojawia. I co ważne, a czego chyba jeszcze nie powiedziałam, nie będą to oczywiście błędy orto ortograficzne. Zamieszczam w opisie jeszcze jeden link ze strony Rady Języka Polskiego, pod którym znajdują się ustalenia dotyczące błędów ortograficznych. Wiedzieliście, że są błędy rażące i błędy drugorzędne? OK, zaczynamy. Dzisiaj chciałabym skupić się na błędach, które występują przeważnie w wymowie. W kolejnych podcastach będzie więcej o tych, które nie tylko słyszymy, ale czasami też piszemy i czytamy, jeżeli czytamy to, co piszemy. Na początku dwa błędy, z którymi pomimo walki stron na Facebooku, takich jak poprawna polszczyzna albo nie czytasz, nie idę z tobą do łóżka i tym podobne, Wciąż spotykam się nadzwyczaj często. Uważam, że to fascynujące, że wciąż tak wiele ludzi mówi wziąć zamiast wziąć. Tym, którzy jeszcze nie znają tego popularnego żartu obrazkowego, warto przypomnieć, że nie mówimy przecież braść, tylko brać. Może łatwiej będzie Wam zapamiętać, gdy zapytacie kogoś, czy można to wziąć zamiast wziąć, a ktoś odpowie Wam, że można to braść. Drugi błąd, na który chciałabym zwrócić Waszą uwagę, to wywołujące, nieustające kontrowersje włączać i wyłączać, zamiast włączać i wyłączać. Mówimy oczywiście włączać i wyłączać, a nie włączać i wyłączać. Zastanawialiście się kiedyś, skąd się wziął żarcik mm, powiedzonko jestem kotę, który przerabiany był na wiele sposobów, na przykład jestem żeglarzem i tak dalej. No więc patrząc na to okiem językoznawcy, jednym z często podnoszonych problemów związanych z wymową jest kwestia właściwej artykulacji samogłosek nosowych, E i on. Błędy w tym zakresie stanowią bardzo liczną według językoznawców oczywiście grupę spośród wszystkich błędów związanych z wymową i akcentem, kiedy ktoś przesadnie wymawia O i E, mówimy o hiperpoprawności. Jest to termin z zakresu uwaga, językoznawstwa normatywnego, który oznacza, że zastępuje formy zgodne z tak zwaną normą językową formami błędnymi, ale takimi, które my uważamy jako użytkownicy języka za bardziej poprawne. O normach językowych będę jeszcze mówić w następnych podcastach, bo wydaje mi się, że to istotne przy omawianiu błędów w ogóle. Nie chcę też zagłębiać się bardziej w temat i mówić o nosowości i zasadach wymawiania on i e bo primo, nie jestem na to przygotowana, nie teraz, sekundo, nie chcę wam zanudzać, już więcej, i tercjo, moim celem dzisiaj nie jest robienie wykładów, tylko zwrócenie waszej uwagi, że mówiąc muszę, zrobię, albo z grupą przyjaciół, wcale nie mówimy poprawnie, a wręcz przeciwnie. Jeżeli nie znamy zasad, tak jak ja również ich nie znam, Warto kierować się intuicją, nie intuicją, <głos> intuicją. Po prostu nie wymawiajmy o i e w sposób przesadny, czyli nie mówimy zrobię, mówimy zrobię. Coś pomiędzy E i e. I w, o tych zasadach też powiem, powiem, przygotuję się do tego, bo to ważne, ale na dzisiaj niech wystarczy wam zastanowienie się nad tym czy przypadkiem nie podkreślacie za bardzo tego o i e. Kolejną zmorą, która może razić w języku i na którą chciałabym zwrócić Waszą uwagę, to zbyt często powtarzane słowa. Nie mam na myśli powtórzeń tego samego słowa w jednym zdaniu. Na przykład, zrobiłem Ci przyjemność, bo zrobiłem Ci śniadanie, ale zrobiłem to niechcący. Mam na myśli takie słowa, które są przez nas nadużywane. Coś powoduje, że pewne wyrazy stają się modne, fajne albo w naszym mniemaniu dodają nam inteligencji. Ostatnio na przykład często słyszę słowo dokładnie. Podobno dokładnie przyjęło się u nas jako kalka z języka angielskiego od słowa exactly, bo brakowało nam takiego potwierdzenia na wszystko. I to tłumaczenie do mnie przemawia, ten argument do mnie przemawia, ale faktycznie bywa nadużywane. Bardziej przeszkadza mi wszechobecne od dwóch, może nawet trzech lat generalnie. I tu przytoczę słowa profesora Jana Miotka z Gazety Wrocławskiej z 2013 roku. Uwaga! A i w nowym słowniku poprawnej polszczyzny PWN, z roku 1999 pod redakcją profesora Andrzeja Markowskiego przeczytać można na stronie 239 generalnie, nadużywane, lepiej ogólnie, powszechnie, całkowicie, zasadniczo, w zupełności, zupełnie. Na przykład generalnie, lepiej zasadniczo ogólnie, jest to dobry pomysł. Generalnie, lepiej ogólnie, się z tobą zgadzam. Koniec cytatu. Czasami słyszę, że generalnie jest wszystko generalnie. Generalnie pozmywałem naczynia, kiedy generalnie przechodziłem przez kuchnię, bo generalnie spojrzałem, że jest za dużo naczyń w generalnie moim zlewie. Mm, macie może swoje ulubione wyrazy albo takie, które uważacie za nadużywane? A teraz data. Nadal mało kto zdaje sobie sprawę, że nie mówimy rok 2016, tylko, uwaga, 2016. Tak samo było w 2015, 2014 i kilka lat wcześniej, a nawet kilkanaście. Jedynie rok 2000 był 2000, ale 2001 był 2001, a nie 2001. Także... Od dziś mówimy, że w 2016 roku stało się dużo ciekawych rzeczy. Nie w 2016, w 2016. A kto wie, jaki dzisiaj dzień? Że piątek, że piąteczek, że piątunio to pewnie każdy. W dodatku piątek 13. Ale chodzi mi raczej o datę. 13 maj czy 13 maja? Otóż, moi drodzy, Miesiąc nie krowa i podlega odmianie. Mówimy więc maja, lipca, września, października i tak dalej. 1 maja, 2 maja, 3 września, 4 października, 5 maja, 8 i dzisiaj 13 maja. A teraz okropieństwo. Potworzasty potwór, nawet Powiem tak, choćby to miałoby być błędem, nadszedł czas na niedokończone wyrazy. Przytoczę kilka, ale jest ich całe, całe mnóstwo. Z ostatnich, które słyszałam i pamiętam, to zamysł zamiast zamysłu, pomysł zamiast pomysłu, posłuchać zamiast posłuchać, rozumiem zamiast rozumiem. Teraz pomyślałam jeszcze, że zamiast nadszedł, wiele osób powiedziałoby nadszedł. I cała litania mi się przypomina o grupie nosówek, w których występują różnice w zależności od sąsiadujących spółgłosek. Wszystkich nie przytoczę, pozwolę sobie jeszcze na kilka, ale w opisie znajdziecie reguły. Idę, lecz nie idę. Będą wymawia się będą, a nie będą. Będą a nie będą pięć, wymawia się pięć, nie pięć. Różnica niekiedy jest minimalna, ale jednak niepoprawna wymowa w tych przykładach, które podałam przed chwilą, wynika często z pisowni, która różni się od wymowy. I na razie tyle w tym temacie. Zasady macie podane w opisie. Do tego tematu zapewne będę jeszcze wracać. Ciekawa jestem, jak często w sklepie słyszysz albo mówisz proszę panią. Jeżeli tak mówisz, to proszę cię nie rób już tego. I zamiast proszę panią, powiedz proszę pani. Proszę pani, czy mogłabym dostać pyszny świeżutki chlebek? Proszę pani, bardzo proszę, proszę pani. O, mom, i znów się zrobiło potworzasto. Niektórzy potrzebują zamiast potrzebują, bodźca, który zwróci ich uwagę. Ja waszą uwagę chciałabym zachować do końca, więc żeby nie przynudzać, powiem jeszcze szybko o omach pojawiających się właśnie we wspomnianym przed momentem potrzebują zamiast potrzebują, chwilom, zamiast chwilą lub z dziewczyną zamiast z dziewczyną. Wyobrażacie sobie Sydneya Polaka, który zaśpiewałby Kupuję wino ze swoją dziewczyną A czasami nawet poszłem z dziewczyną Hit hitów Oczywiście poszedłem, ale przypomnę jeszcze na wszelki wypadek w następnym podcaście Bo mam na liście do drugiego odcinka To om na końcu w miejscach, gdzie być nie powinno Też wynika chyba z hiperpoprawności i na koniec perełka, diamencik lub bursztynek, który znalazłam na plaży. Brak akcentowania. Dziś pragnę tylko wspomnieć, że w języku polskim istnieje coś takiego jak akcenty. Zdziwiony? A może zdziwiona? I nie mam tu na myśli tylko akcentów logicznych, zwanych również myślowymi, mm, o których wspomnę jeszcze w przyszłości, obiecuję, ale akcenty gramatyczne. Uwaga, będzie krótki wykład. W języku polskim akcent gramatyczny jest stały i przypada na drugą zgłoskę od końca wyrazu wielozgłoskowego. Zasady tej należy bezwzględnie przestrzegać, jak piszą w mądrych książkach. Dlatego powinniśmy mówić poszliśmy, a nie poszliśmy. Albo matematyka zamiast matematyka. Poszliśmy matematyka a nie poszliśmy, lub matematyka. Od normy tej zachodzą jednak wyjątki, które podam w opisie podcastu, a teraz powiem tylko, że aktora poznasz po tym, że powie polityka, a nie polityka. Ja specjalnie wyolbrzymiam te akcenty, przesadzam, żebyście usłyszeli tą, tę, o Boże, różnicę, a nie chodzi o to, żeby tak hiperpoprawnie je wybawiać, ale wiedzieć na którą część stawiamy akcent. Co dalej? Logika, a nie logika. Logika. Nie logika. Mówilibyście, lecz nie mówilibyście. Mówilibyście, akcent na wi. Mówilibyście, a nie mówilibyście. Tyle na dzisiaj. Zmęczyłam się strasznie. W następnym podcaście poza kolejną porcją błędów poruszę kwestię tego, kiedy błąd przestaje być błędem. A może Wy macie swoje przemyślenia na ten temat? Ja się nazywam Magdalena Kościmska i dziękuję, że wysłuchaliście pierwszego odcinka mojego podcastu Mega Głos. Oraz zapraszam na kolejne, które dotyczyć będą najczęściej popełnianych błędów językowych. Wyjaśnię w nich między innymi dlaczego bynajmniej, nie równa się przynajmniej oraz o tym czy orzech jest faktycznie ciężki. Do usłyszenia. Mega głos.